Witam, z tej strony Przemek. Znajdujesz się na moim prywatnym blogu. Piszę tutaj o Radio Lighty.pl. Jest to mój autorski projekt radiowy. Zapraszam Cię do śledzenia i komentowania postów. Chętnie poznam Twoje zdanie. A skoro już tu jesteś, to zapraszam również do słuchania Lighty.pl. Może umili ono czytanie bloga? Do usłyszenia.